Dlaczego jestem? Dlaczego wybieram bycie uprzejmym, nawet kiedy wiem, że mam rację? Dlaczego zwyciężam, mając idealny poranek? Dlaczego wybieram moje reakcje na bodźce? Dlaczego wiem, kim jestem? Dlaczego znam ten moment? Dlaczego generuję spełnione oświecenie? Dlaczego jestem wiecznie wdzięczny za moje istnienie? Dlaczego wiodę tak niesamowite życie? Dlaczego przewyższam własne oczekiwania? Dlaczego jestem na szczycie mojej gry? Dlaczego mam wszystko, czego oczekuję od życia? Dlaczego zachowuję równowagę w każdym aspekcie mojego życia? Dlaczego każdy aspekt mojego życia układa się tak idealnie? Dlaczego mam tak perfekcyjny czas? Dlaczego biorę absolutną odpowiedzialność za moje życie? Dlaczego bezgranicznie siebie kocham? Dlaczego dzielę się moją miłością z innymi? Dlaczego pozostawiam długotrwałe wrażenie na innych? Dlaczego wizualizuję moją przyszłość? Dlaczego tworzę moją rzeczywistość? Dlaczego manifestuję moją przeszłość i przyszłość w teraźniejszości? Dlaczego jestem legendarny? Dlaczego jestem zmianą, którą chcę widzieć na świecie? Dlaczego jestem transformacją? Dlaczego jestem pewien, że osiągnę wszystko, co sobie wyobrażam? Dlaczego jestem autentyczny i prawdziwy dla mojego ja? Dlaczego moje wnętrze kontroluje to, co dzieje się na zewnątrz? Dlaczego jestem wszystkim, czego potrzebuję do osiągnięcia szczęścia? Dlaczego jestem wystarczający? Dlaczego jestem idealny taki, jaki jestem? Dlaczego tworzę, kim chcę zostać? Dlaczego wyobrażam sobie, jak rozwinie się moja przyszłość? Dlaczego powoduję, że moje wizje stają się rzeczywistością? Dlaczego jestem Wszechmogący? Dlaczego jestem piękny? Dlaczego jestem zwykle niezwykły? Dlaczego równocześnie wykorzystuję moje potencjały? Dlaczego robię wszystko, co zaplanowałem i odnoszę sukces? Dlaczego przyjmuję kolejne wyzwania z uśmiechem? Dlaczego jestem gotów zapłacić ile trzeba, aby osiągnąć to, co chcę? Dlaczego odrzucam odrzucenie? Dlaczego jest mi wygodnie z niewygodą? Dlaczego ufam własnej intuicji? Dlaczego działam pomimo strachu, wątpliwości i zmartwień? Dlaczego dzielnie stawiam czoła zmaganiom oraz pokonuję ból i niewygodę? Dlaczego jestem brutalnie szczery z samym sobą? Dlaczego udowadniam, że moje słowo to moje prawo? Dlaczego robię więcej niż mówię? Dlaczego uczę się na moich błędach? Dlaczego moje błędy podnoszą mnie na wyższy poziom świadomości? Dlaczego moje błędy są konieczne dla mojego wzrostu? Dlaczego jestem wdzięczny za moje błędy? Dlaczego zawsze wracam na dobrą ścieżkę życia? Dlaczego nigdy się nie poddaję? Dlaczego po prostu zaczynam od nowa? Dlaczego jestem z siebie dumny? Dlaczego jestem wytrzymały, zaradny i zdyscyplinowany? Dlaczego jestem pewny siebie, przekonujący i spontaniczny? Dlaczego jestem zapobiegawczy, pełen entuzjazmu i niezachwiany? Dlaczego dostosowuję moje środowisko? Dlaczego szybko adaptuję się do nowych sytuacji? Dlaczego wyruszam na ekscytujące przygody? Dlaczego czuję pływ tego momentu? dlaczego dostarczam ponad oczekiwania dlaczego popełniam skandaliczne akty miłości dlaczego dzielę się nie oczekując niczego w zamian dlaczego przyczyniam się dla dobrobytu całokształtu życia dlaczego żyję w obfitości dlaczego współczuję i wybaczam dlaczego obserwuję wszystkie stany emocjonalne dlaczego mam kontrolę nad swoimi emocjami Dlaczego nie jestem kierowany impulsem emocjonalnym? Dlaczego reprezentuję wysoką inteligencję emocjonalną? Dlaczego jestem kierowany uczuciami? Dlaczego jestem metaświadomy? Dlaczego jestem kreatywnym i innowacyjnym artystą? Dlaczego skradam się za ludzkie ego? Dlaczego się udzielam i jestem zabawny? Dlaczego jestem zdrowy, bogaty i mądry? Dlaczego już posiadam bogactwo i obfitość, która mi się należy? Dlaczego moje ciało samo się goi, leczy i reguluje? Dlaczego moje ciało jest świątynią dla mojego umysłu? Dlaczego mam czysty umysł i czyste myśli? Dlaczego regularnie czyszczę ciało poszcząc? Dlaczego karmię moje ciało jedzeniem wysokiej jakości? Dlaczego moje ciało jest silne i wytrzymałe? Dlaczego jestem żywym posągiem doskonałości? Dlaczego jestem pod wrażeniem, kiedy stoję nago? Dlaczego nie jem śmieciowego jedzenia? Dlaczego nie jestem ofiarą popkultury? Dlaczego priorytyzuję wysoką jakość mijających lat? Dlaczego priorytyzuję wysoką jakość relacji społecznych? Dlaczego priorytyzuję dobrobyt? Dlaczego dobry sen jest podstawą mojego dobrego życia? Dlaczego szanuję moje rytmy dobowe? Dlaczego jestem elastyczny metabolicznie? Dlaczego moje ciało może zmieniać tłuszcz na energię? Dlaczego jestem wyśmienitym dawcą nowych pomysłów? Dlaczego jestem ciekawskim naukowcem? Dlaczego uczę się całe życie? Dlaczego przeprowadzam własne dochodzenia i eksperymenty? Dlaczego jestem obserwatorem? Dlaczego jestem słuchaczem? Dlaczego o wszystko się pytam? Dlaczego nie wpadam w dysonans poznawczy? Dlaczego rozpoznaję moje sprzeczności? Dlaczego zamieniam moje sprzeczności w sytuację, w której wygrywają obie strony? Dlaczego jestem codziennie stymulowany intelektualnie? Dlaczego dzielę się wpływowymi informacjami z osobami, na których mi zależy? Dlaczego podnoszę jakość naszego wspólnego ludzkiego doświadczenia? Dlaczego wykorzystuję użyteczne informacje i narzędzia? Dlaczego jestem najbardziej pracowity? Dlaczego kocham swoją pracę? Dlaczego pracuję wydajnie? Dlaczego pracuję efektywnie? Dlaczego nie tracę czasu? Dlaczego moja praca przynosi zamierzone rezultaty? Dlaczego zlecam niepotrzebne zadania? Dlaczego używam technologię i automatyzację? Dlaczego technologia i automatyzacja służy ludzkości? Dlaczego zawsze znajduję odpowiednich ludzi? Dlaczego przyciągam niesamowite umysły? Dlaczego otaczam się pozytywnymi ludźmi? Dlaczego jestem traktowany tak, jak pozwalam, by mnie traktowano? Dlaczego podnoszę moje standardy? Dlaczego nikt mnie nie zatrzymuje bez mojego pozwolenia? Dlaczego mam obsesję na punkcie robienia tego, co kocham? Dlaczego spełnią swój cel, robiąc to, co kocham? Dlaczego tworzą rozłączną parę z moim partnerem? Dlaczego wspólnie doświadczamy intensywnych stanów emocjonalnych? Dlaczego dom jest tam, gdzie jesteśmy razem? Dlaczego najpierw dbamy o siebie nawzajem? Dlaczego rozwiązujemy wszystkie kłótnie z łatwością? Dlaczego zawsze znajdujemy obustronną wygraną? Dlaczego wspieramy nasze osobiste i wspólne wizje? Dlaczego tworzymy wyjątkową rodzinę? Dlaczego tworzymy samowystarczalną, świadomą i szczęśliwą rodzinę? Dlaczego jesteśmy żywym przykładem dla innych? Dlaczego nasza miłość jest największym darem dla naszych dzieci? Dlaczego nasza miłość jest największym darem dla ludzkości? Dlaczego jestem otoczony ludźmi, którzy mnie kochają? Dlaczego daję innym to, co chcę, aby do mnie wróciło? Dlaczego promieniuję współczuciem do wszystkich wokół mnie? Dlaczego jestem lustrem, w którym inni mogą dostrzec samych siebie? Dlaczego widzę siebie w oczach innych? Dlaczego jestem nieskończonym źródłem miłości? Dlaczego im więcej daję, tym więcej do mnie wraca? Dlaczego jestem tym, co dzieje się w tu i teraz? Dlaczego jestem jednością ze wszystkim, co jest? Dlaczego reprezentuję rewolucję wartości? Dlaczego honoruję płatności wyłącznie w QQQ? Dlaczego rozprzestrzeniam tę transformację po świecie? Dlaczego jestem koniecznym czynnikiem, który doprowadza do przemagnetyzowania ludzkości na pozytywną ścieżkę życia? Dlaczego rozpoczynam pozytywne sprzężenie zwrotne? Dlaczego robię najlepiej jak mogę z tym co mam i wiem? Dlaczego zapewniam piękną i ekscytującą przyszłość dla nas samych i dla naszych kolejnych pokoleń? Dlaczego wdrążam w moje codzienne zachowania wszystkie konieczne kroki? Dlaczego wykonuję je jeden po drugim? Dlaczego jestem odpowiedzialny za moje słowa przez moje czyny? Dlaczego podejmuję sprytne ryzyko, które najprawdopodobniej się opłaci? Dlaczego podejmuję szalone decyzje? Dlaczego spoczywam w braku konieczności zrobienia czegokolwiek? Dlaczego wiem, że wszystko jest idealne tak, jak jest? Dlaczego żyję w stanie spełnionego przeznaczenia? Dlaczego żyję moim największym potencjałem? Dlaczego po prostu to robię? Dlaczego dobrze się bawię, kiedy to robię? Dlaczego zawsze jestem pozytywnie zaskoczony? Dlaczego jestem pewien, że wszystko zawsze dobrze się skończy? Dlaczego fundamentalnie jestem ostateczną rzeczywistością? Dlaczego już od zawsze tutaj jestem? Dlaczego jestem przebudzony? Dlaczego nie jestem tym czy tamtym? Dlaczego jestem sobą? Dlaczego jestem wolną wolą? Dlaczego jestem pustką i formą? Dlaczego nie jestem martwy? Dlaczego ja nigdy nie może umrzeć? Dlaczego jestem w stu procentach pewien? że ja istnieję, jest ostateczną prawdą. Dlaczego jedyna znana rzeczywistość spoczywa jako ja? Dlaczego jestem wiecznym ja, zanim wypowiedziane jest to słowo? Dlaczego jestem słowem, słowo jestem słowem? Dlaczego jestem nienazwanym, który jest wiecznie prawdziwe? Dlaczego jestem świadomym obserwatorem bytu? Dlaczego odpływam własce jako czysta świadomość? Dlaczego spoczywam w tajemnicy niewiedzy? Dlaczego jestem? Kim jestem?